Yeah Mamy tu to komplet, ziombel, są pieniądze Monter, hotel, hotel, ciągle piąte, przez dziesiąte, dziesiąte Plączę, sączę z podpalonym lątem Piątek, kontek, skończę koncert, potem rządzę ty wjeżdżamy na scenę, ty wiesz, że jest najgrubiej Nawet jak to inny teren, to komplet mamy w klubie To właśnie sobie cenię, kiedy masz ręce w górze My tak, robimy szelest, a później pijemy wódę W trasie są noce długie i tam tam rzeczywistość Lubię, gdy jest komplet na stole, to z czystą W klubie jest gorąco, ty pole Ja piję gwinta, kiedy idziemy na cały a już w tym gronie zawsze jest wypas Jestem wychowanym hamem jak Dyzma I poruszam się zawsze ponad prawem w linikach. Komplet zdarzeń jak z Zedrzesz dupę o asfalt, zgraczę mordę zamknij znaczy dziurę, bo blaskasz znaczy transformer Mówisz dla ziemian zguba Szkoda, że potrafisz tylko się zmieniać w chuja Stąd dosuwał kto nasz abstrakt pochmielo, A w klubie to wyglądasz jak astrat w burdelu To nasz absów komplet Masz to gdzieś dla siebie, jesteś Tyson A dla nas Tyson, gej Tak to jest, prawda godzi w ideały Masz jak maciora w Oczy marzysz w klubie wygrzanym o dziwkach, wyglądasz jakby cię robili z przerwami jak KitKat Zamiast klik klak, klik, klak chwilę uśniesz trybisz, pod lokalem ci rozpierdolą butle na dyni Otwórz oczy, alibi nie zadziała przy tym wariat, chyba że biegasz szybciej niż jeździł Niki Lauda Płynie prawda niszcząc niemocna na to nasz rap, to nasz styl i mamy tego komplet Mylą mi się ściany i drzwi jakieś panny i ty podbijają, Ja wydaję na browary cały swój kwit i wydaje mi się, że kłopoty są gdzieś dalej Chwile mijają mi, patrzę w oczy nocy, ziom, ziom, weź nalej mi Za pana wciągam dym, ziom, ziom, weź nalej mi Browary, wódka, drink, wódka, drin, pije pale i za parę dni Organizm mój odpłaci mi za straty w nim, ale mamy tu komplet dziś i to jest konkret balet